Na stoisku Kronę, którego przedstawicielem jest Agromix, widzę wiele maszyn. Mnie jak zwykle najbardziej interesowały sieczkarnie, ale pan Jacek Baranowski mówi, że ta prasa, przy której stoimy jest bardzo ciekawa, ponieważ zawiera noże do wstępnego cięcia. To jest pewna zmiana filozofii zbierania słomy i potem jej przeznaczenia, czyli w hodowli bydła, gdzie wykorzystuje się wozy paszowe, ten wóz często wykorzystywało się do tego, żeby docinał słomę i mieszał to, co jest podawane. To przy zastosowaniu pewnego elementu przy prasie można ten zabieg, który robi wóz paszowy uprościć i tym samym przyspieszyć pracę tego wozu paszowego, gdyż słoma, która będzie do niego dodawana do celów żywieniowych, od razu będzie pocięta. Tylko będzie trzeba ją wymieszać. I żeby to uzyskać, to na przykład firma Krone zastosowała urządzenie, które się nazywa pre -shop. Jest to nic innego jak siekacz bijakowy, który jako pierwszy wchodzi w pokos i tą rozdrobnioną masę podaje na podbieracz, potem do komory prasowania temat załatwiony. Plusem tego jest również to, że gdyby ta soma była wykorzystywana do ścielenia, to na też jest drobna. Jest to łatwiej e, bądź poprzez urządzenia rozcielające, bądź za pomocą wideł e, rozcielić. Rozprowadzić. Tak. Czyli to ma zasadnicze tutaj znaczenie dla produkcji zwierzęcej. Ja jednak tradycyjnie patrzę na sieczkarnię. Stoimy przy Big X 480, nieco dalej jest Big X 600. Jakie by Pan doradzał rolnikom kryteria, którymi mieliby się kierować, czy kupić konkretnie? Nie tą, a może inną sieczkarnię? Przy wykupie sieczkarni generalnie rzecz biorąc należy się kierować trzema rzeczami. Po pierwsze, żeby ta maszyna nie była za mała, czyli lepiej dużą niż małą. Druga rzecz, żeby ta maszyna była kompletnie doposażona, a nie żeby doposażenie robić potem, bo to generalnie będzie więcej kosztować. I trzecia sprawa, nie bać się szerokości przyrządu, bo każdy operator, który ma pewne doświadczenie, poradzi sobie z nim. Wybierając maszynę według tych trzech kategorii, to po pierwsze duża maszyna nie jest dużo droższa od mniejszej, bo ona ma jedna i druga to samo, ma silnik, ma kabinę, ma przekładnie. Ta większa tylko trochę więcej waży, a to co więcej waży wcale dużo więcej nie kosztuje. To, że maszyna ma wszystko wyposażone, ułatwi dużo szybszą pracę i pozwoli uzyskać zdecydowanie większą wydajność, bo ta maszyna niejako sama będzie robiła. Czyli maszyna powinna mieć tylny napęd, maszyna powinna mieć automatyczne prowadzenie, tego typu maszyna powinna już mieć centralne smarowanie. To są praktyczne rzeczy, które pomogą. A jeżeli chodzi o szerokość przyrządu, im szerszy, tym wolniejsza praca, ale większa wydajność. Mhm. Aczkolwiek z drugiej strony w przypadku kukurydzy akurat można powiedzieć, że im szerzej tym lepiej, ale w przypadku chociażby wykorzystania takiej sieczkarni Kronę Big X 650 z przystawką jednorzędową do zbioru roślin energetycznych drzew, tak, to nagle się okazuje, że już nie im szerzej tym lepiej, dlatego, że tworzy nam się wąskie gardło, gdzie nie jesteśmy w stanie pozrębkować tego. A może, można by było na przykład dwurzędowe przystawki do drzew. Skala tego jest tak mała, że lepiej, aby powstały firmy, które się w tym będą specjalizowały. Wtedy do nich będzie ten konkretna maszyna dobrana. Natomiast jak ktoś będzie chciał maszynę uniwersalną, żeby robiła na potrzeby rolnictwa i tą wierzbę energetyczną zbierała, to nie jest do końca dobry pomysł. Ma pan na myśli również to, że nie jest dobrym pomysłem, żeby przekładać sobie przystawki. Powiedzmy dziś kosze kukurydzy zakładam sześciorzędową. Jutro kosze wierzby albo to pole, więc zakładam jednorzędowo. Takie przekładki nie są dobre. Wierzba bardzo wyniszcza maszynę i nie daje się przygotować do tego, że potem dobrze zrobiła kiszonkę z kukurydzy. Także gdyby tak miało być, to lepiej mieć dwie maszyny. Nawet kosztem tego, że ta, która będzie do wierzby, będzie starą, czy już maszyną, która była wykorzystywana na kiszonkę, a do kiszonki dokupić nową maszynę. Wierzba wykańcza mm. maszynę. Szczególnie ta starsza, która już zaczyna się robić drewniała. Tak i przy wierzbie to nie ma konieczności jakiejś wielkiej precyzji, cięcia, dokładności, czyli ta maszyna, która już jest wyrobiona, która już sama ze swojej starości nie jest taka precyzyjna, na wierzbę się nadaje. Natomiast nową maszynę bardzo szybko się zużyje, ona nie będzie dobrze robiła książki.